Moi kochani, byłem w tamtym roku tutaj z moją żoną i z synową tą, która tu teraz jest, ale jest dzisiaj również i mój syn, ale przywożę przede wszystkim serdeczne pozdrowienia ze zboru Starnowskich Gór. Dziękuję. Może, żeby już nie tracić czasu. Dzisiaj rano słyszeliśmy, tak jak brat tutaj mówił, o pragnieniu Boga. Ja myślę, że Duch Święty zawsze przygotowuje to, co chce, aby lud Boży otrzymał jako pouczenie przez Słowo Jego. I ja zadaję dzisiaj takie pytanie, również i w moim zborze podzieliłem się z tym, kiedy Pan mi to położył na serce, a dziś dzielę się z Wami i myślę, że to jest taki czas, aby się tym podzielić. I zawsze to, czym się dzielę, tytułuję i dzisiaj też taki tytuł tej usługi, czy znasz Boga i doznajesz radości w pełni. Wiecie, dzisiaj jest trudny czas dlatego, kiedy rozważałem słowo, kiedy czytałem słowo, kiedy miałem społeczność ze słowem, Bóg zadał mi takie pytanie. Czy znasz mnie? Czy mnie znasz i czy doznajesz radości w pełni? Aby poznać Boga, tak jak brat dzisiaj mówił rano, trzeba mieć pragnienie. Trzeba mieć to pragnienie Słowa Bożego. Moi kochani, otwórzmy pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Będziemy czytać Słowo Boże i w czwartym rozdziale siódmym wersecie Słowo Boże mówi tak, umiłowani miłujmy się nawzajem gdyż miłość jest z Boga i każdy kto miłuje z Boga się narodził i co? i zna Boga kiedy to słowo dotarło do mnie, to było pewnego rodzaju wyzwanie, zadałem sobie pytanie, czy ja znam Boga i czy umiłowałem go w pełni? I kiedy zadałem Bogu to pytanie, Bóg objawił mi to, co mam czynić, aby można było w swoim sercu i swoimi ustami i swoją duszednością powiedzieć: Boże, ja Cię znam. Ja Ciebie umiłowałem. Bo dzisiaj jest taka nauka, wszystko się przykrywa miłością, ale to jest zwiedzenie. Przede wszystkim. Królestwo Boże jest Królestwem Sprawiedliwości. I wiecie, troszeczkę się zasmuciłem w duchu, ale Biblia mówi, błogosławieni, którzy są zasmuceni. I Bóg pokazał mi pewnego człowieka ze Słowa Bożego. Dzisiaj się przyjrzymy paru postaciom, a również i sobie się przyjrzałem w tym. Będę trochę później mówił o sobie, aby podzielić się z wami tym, co Bóg położył mi na serce. W Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, kiedy byśmy przyjrzeli się jednemu człowiekowi, a na imię miał Jan. Jan oznacza jachwę, łaskawy, miły, wdzięczny. Jachwę jest łaskawy, miły i wdzięczny. Boże, kiedy Ty jesteś nam wdzięczny? A no, Bóg powiedział, kiedy mnie będziesz miłował? Będziesz miał błogosławieństwo moje Będziesz mnie znał Nie doznasz tego, co musiało wielu doznać Aby przyszli do mnie Panie, czy ja Ciebie znam? Co muszę uczynić, aby poznać Ciebie? I Słowo Boże Tutaj od 27 wersetu będziemy czytać W imieniu Pana Duch Święty wielokrotnie je czytałem wcześniej Ale ukazał mi pewną zasadę którą my powinniśmy zastosować, aby wywyższyć Jezusa w swoim życiu i aby, tak jak brat powiedział, pragnąć Go, tak abyśmy mogli powiedzieć kiedyś, że Go znamy. W 27 wersecie Słowo Boże mówi tak, Jan odpowiadając, rzekł nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz z Tałem posłany przed nim Chcimy postawę Jana Diabeł, kiedy w ogrodzie Eden powiedział Ewie coś strasznego Co wywołało w niej pierwszy grzech, jakim jak była pycha Ale również i pragnienie Złe pragnienie Będziesz jako Bóg I Jan powtarza zasadę i mówi Ja nie jestem Chrystusem Ja nie będę jako Bóg to jest pierwsza zasada naszego serca, aby poznać Jezusa Chrystusa. Amen? I Jan stwierdza to, że my jesteśmy prochem, marnością. I kiedy chcemy poznać Jezusa, to w nasze serce, przez nasze zmysły, w duszebność musi być ta zasada włożona. Ja nie jestem Chrystusem. Zostałem posłany przez Jezusa. Tu na ziemię. Bo to, co wszystko tu jest na tej ziemi, to jest z woli Boga. I znalazłem się tutaj z woli mężczyzny i kobiety, zostałem zrodzony I teraz mam wyjścia dwa Albo być sobie jako Bóg, albo wybrać Jezusa Chrystusa jako drogę mojego zbawienia Jako drogę do domu Ojca, jako drogę, która pozwoli mi żyć wiecznie, amen I teraz przyjrzyjmy się, co dalej Jan mówi kto ma oblubieńca, ten jest oblubienicem. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciele oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie. Słyszy głos oblubieńca, tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Halleluja! Czy zwróciliśmy uwagę na to, co Jan powiedział? Słyszy głos kogo? Oblubieńca. I Bóg zadał mi to pytanie, czy ty słyszysz głos Ducha Świętego? W tym całym zgiełku świata, w tym całym zgiełku fałszywych proroków, nauczycieli, którzy przyjdą, bo to czas ostateczny. Czy doznajesz radości w pełni we mnie? Czy słyszysz mój głos, aby doznawać tej radości? Albo rozradowała się Twoja duszebność? Poszedł lud i co? I radował się, cieszył, bawił się, weselił, stworzył Boga na ich wyobrażenia. To też radość. Podskakiwali, klaskali. Ale czy to radość w Duchu Świętym? Ale Bóg mówi, że radość w Duchu Świętym to doznanie pełni. Halleluja. Boże, Boże, jaka to radość? Co mamy czynić, Boże? I trzydziesty werset mówi tak. On musi wzrastać, a ja zaś stawać się co mniejszy. No Prosta recepta, Panie On musi wzrastać w nas A ja muszę stawać się mniejszy O jak to ciężko, jak to trudno O jak to ego walczy z nami To doświadczenie duszebne Och, Ale moje wykształcenie, a moje pieniądze A mój samochód Czyż to nie stawia mnie w pozycji społeczeństwa? Ale Jan mówi tak Ten Jan, który tak jak jego imię mówi łaskawy, miły, wdzięczny Bogu. Przepasał się pasem, miał ubranie ze skóry i ja I wybrał Boga. I doznawał szczęścia w pełni, radości, co musiało stać się w Jego wnętrzu, Panie. Co musi stać się w naszym wnętrzu, żeby warunki zewnętrzne, te, w których dzisiaj bytujemy, ta technologia, to wszystko, co daje ten świat, też zresztą zwoli Boga, aby nie zepsuło, Olejku, którym jest Duch Święty Tak jak mucha olej aptekarza Co musi się stać we mnie Ja muszę stawać się mniejszy A Jezus większy Panie, jak to uczynić Co mamy zrobić, Panie, aby stawać się mniejszym Przecież tak silne ego mam I dalej słowo Boże Kto przychodzi z góry Jest ponad wszystkim Kto zaś z ziemi pochodzi Należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie Kto przychodzi z nieba Jest ponad wszystkim a słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas to przyszło z nieba, amen i ono jest ponad wszystkim ponad naszym doznaniem pod naszymi wizjami my charyzmatycy powinniśmy jedną rzecz wiedzieć słowo, słowo, słowo słowo, słowo, a później dopiero rozważanie duchowe ponieważ szatan również przyszedł w postaci anioła światłości i przyszedł ze wszelkimi znakami i z wszelką mocą a również porusza się w Słowie, Amen. Jedna recepta, jeśli Słowo będzie wywyższone ponad wszystko w nas, to wtedy będziemy do zawłać Jezusa, Amen. Panie, jak zabrać moje pragnienia? Przecież ze nie są, żyją. Co mam czynić, Panie? Co uczynić, aby moje pragnienia były Twoimi pragnieniami, aby one było ponad wszystko, Panie. Łatwo powiedzieć, trudno wykonać. Amen? Możemy te wersety, które znajdziemy w Słowie Bożym, cytować, ale Panie, jak wykonać? Jak mamy wykonać to, że pomimo to, że jednym się powodzi lepiej, drugim gorzej, żebyś Ty był w nasby wywyższony. Żebyś Ty był ponad wszystko to, co mnie interesuje, to kim jestem i czym jestem. Zresztą znamy słowa Pawła, który powiedział, no nie tego, ale naszego brata, który jest u Pana. Wszystko uznałem za śmiecie ze względu na doniosłość Chrystusa. Zawsze mnie te słowa fascynowały. A żeby być prawdomównym, boję się tego powiedzieć. Ale Boże, ja tego pragnę, tak jak brat mówił. Pragnę tego, Panie, aby kiedyś stało się tak, żebym mógł to powiedzieć głośno. Nie pomyśleć tylko, bo ty znasz moje myśli, ale aby to ogłosić przed światem duchowym i światem fizycznym. Co mam czynić? Ewangelia Jana, 15 rozdział i Słowo Boże tutaj mówi tak, od 13 do 16 wersetu. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ja mówię, Boże, tak, Ty to położyłeś, ja to znam. A Bóg mi zadał pytanie: A Ty byś położył swoje życie za mnie? Położyłbyś to wszystko, co masz za mnie? I Jezus mówi: Tak, powiedział, co się z uczniami będzie po niedługim czasie, kiedy wypełni swoją emisję, będzie się działo. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co Wam przykazałem. Prosta kolejna zasada. Będziemy przyjaciółmi Jezusa, jeśli będziemy czynić to, co nam przykazał w Słowie. Zakon Ducha. Już nie chcę wracać do ósmego rozdziału listu Rzymian, gdzie mówi, kogo Duch prowadzi, bo zakon Ducha to nie jest zakon śmierci, to zakon życia. Amen. I teraz, kiedy Biblia mówi, że będziemy przyjał przyjaciółmi, ja już tu w tamtym roku mówiłem, że wielu kaznodziei zapomina jednego małego wyrazu. Jeśli. Jeśli będziemy spełniać Jego przykazania, będziemy nazwani Jego przyjaciółmi. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni. Pan Jego. Lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Czy słyszymy głos Jezusa? Tak jak czytaliśmy przed sekundą? Czy Duch Święty oznajmia nam? Czy wprowadza nas w wszelką prawdę? Czy wywyższamy Słowo Ponad wszystko, co Czego i co mamy Czego doznajemy Wtedy Bóg nazwie nas swoimi przyjaciółmi Nie sługami Bo będziemy słyszeć Tak jak Jezus wszystko słyszał Co mu powiedział Ojciec I różnica od słyszenia Duszebnego A słyszenia duchowego jest taka Że wykonujemy to, co słyszymy Amen Bo ci, którzy mówią Panie, Panie ale ci, którzy spełniają wolę moją, będą nazwani przyjaciółmi. Panie, jak to jest trudno wykonać. Boże, co muszę uczynić, aby to wykonać? Aby być tym, który jest nazwany Twoim przyjacielem. I podziękowałem Bogu za szesnasty werset, kiedy mówi tak. Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was Abyście szli i owoc wydawali, aby owoc was był trwały. Panie, spraw to. Skoro mnie wybrałeś, a Ty jesteś dokończycielem mojej wiary, Panie, to nic nie mogę uczynić, tylko jeden uczynek wiary. Modlitwa. Zwrócić się w uczynku wiary do Ciebie i prosić Cię, abym wydał trwałe owoce, Panie. Tak jak brat Paweł powiedział, wczoraj mieliście post i modlitwę. Chwała Panu. Na pewno prosiliście o dobre rzeczy. I to uczynek wiary, który spełniamy i to się Bogu podoba, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo ja pokażę Ci, tak jak w Jakubie jest powiedziane, co? A ja pokażę Ci wiarę z czego? Z uczynków. My coś musimy zrobić, żeby zamanifestować wiarę. Demony też wierzą i drżą, ale wcale nie manifestują tej wiary, jaką Bogu się ona podoba. Abyśmy wydali owoc Trwały, bo to o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim dawam, wtedy dopiero. A nie powołując się na Słowo Boże, żądając, wołając, gratuluję odwagi. Ale o cokolwiek byśmy poprosili Ojca, a jest to wolą Bożą, tak jak mówi Słowo, to wtedy nam to da, jeśli wywyższymy Słowo Boże, to ja wątpię, abyśmy poprosili o cokolwiek innego niż to, co jest obietnicą Słowa Bożego. Amen? Bo niemożliwe to jest to, że kiedy będę miał trzy Mercedesy, jeszcze bym poprosił o większego z sześcioma cylindrami. Bo to jest duszebność. Wie Ojciec, czego potrzebujemy. I zawsze bez Jego woli nawet włos z naszej głowy nie spadnie. Amen. Czy obfitujemy? Czy tak jak Paweł mówił, zatonął na statku siedmiokrotnie, czy tam ileś? Nie, nie, trzy razy. No on się nie przejmował tym, prawda? Miał pokój w Bogu i to jest takie nasze wyzwanie. Mówię, dobrze, Boże, jakiś czas staram się Tobie, staram się Tobie służyć. Ale ja chciałbym być przyjacielem Twoim, nie sługą. Może bardzo źle... Czynię. Wskaż mi receptę, cechy tego wybrania, że ty mnie kiedyś nazwiesz przyjacielem. I otwórzmy Ewangelię Jana, siódmy rozdział, Trochę takie słowo z jednej Ewangelii, i będziemy czytać od 37 wersetu, i pokrótce to później skomentuję. I to są cechy wybrania, abyśmy identyfikowali się w Jezusie Chrystusie. Bo bardzo często, dlatego dzisiaj chcę wam usłużyć tym, bo bardzo często nasza duszebność wytwarza w sobie Jezusa Chrystusa. Innego. Na nasz własny użytek. To czyste duchowe bałwochwalstwo. Wybieramy sobie wersety ze Słowa Bożego, które nam pasują i w umyśle mamy swojego Jezusa, Bożka domowego. Bożka w naszym wnętrzu Dlaczego to mówię? Dlatego, że tu jest pewnego rodzaju recepta Na tego Jezusa Który kiedyś nazwie nas przyjaciółmi Kiedy Weźmie i wyciągnie ręce Kiedy Bóg Już zażąda naszych dusz A w ostatnim wielkim dniu święta Stanął Jezus i głośno zawołał Jeśli kto pragnie Niech przyjdzie do mnie i pije Kto wierzy we mnie Jak powiada Pismo Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa Kto we mnie wierzy jak co? Jak powiada Pismo A nie jak powiada pragnienie mojego złego serca Pragnienie mojej dobrej duszewności Przecież zjedliśmy z drzewa poznania dobra i zła Ja wcale nie pragnę cały czas złych rzeczy Ja również pragnę dobre rzeczy Ale one nie są sprawiedliwe W obliczu Boga Mogę wam takich przykładów Namnożyć dobrych rzeczy Ale szkoda czasu Na Agapę, jeśli ktoś się zapyta To mogę podzielić się z tym, co Bóg mi objawił Bo myśmy zjedli owoc Poznania dobra i zła Nie tylko zła A my bardzo często identyfikujemy Tylko zło Ale jest pewnego rodzaju dobro Które się Bogu nie podoba Które Bóg nazywa grzechem I to jest bardzo ciekawe i kiedy dalej będziemy czytać Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo I z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać Ci, którzy w Niego uwierzyli Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany Gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony Panie, pierwszą rzeczą wybrania to Ze mnie powinny wytrysnąć co? Wody rzeki żywej Dobrze, że dzisiaj już jest ten czas, kiedy Jezus został uwielbiony. Amen? Jest to możliwe. Ta obietnica uwielbienia Jezusa przez Jego Ojca, przez zmartwychwstanie, przez krzyż, przez Golgotę, dziś już się wykonała. I z nas mogą wytrysnąć wody rzeki żywej przez Ducha Świętego, który nam jest dany, tak jak tutaj jedna z sióstr się modliła. I trzeba na tą modlitwę powiedzieć Amen. Wtedy niektórzy z ludu, teraz będziemy mówili o naszych czasach, bo takie same czasy były za Jezusa, ale właściwie w zborze Bożym i w czasie dzisiejszym jest kilka rodzajów ludzi, których tutaj Bóg opisał w tym, w tym fragmencie. Wtedy niektórzy z ludu usłyszeli te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Inni mówili, to jest Chrystus. Amen i to jest prawidłowe. Jedni go tylko mieli za proroka. Oni nadal oczekiwali mesjasza, a inni go mieli za co? Za mesjasza. To dobra grupa ludzi. A jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus. A więc to ci, którzy wiecznie zadają pytania. A czy naprawdę? To pytanie już żeśmy słyszeli w ogrodzie Eden. A czy naprawdę? A czy z Galilei ma przyjść Chrystus? Czy pismo nie mówi, że Chrystus ma przyjść z rodu Dawida i z Betlejemu? Powoływali się na pismo. Dobrze je znali, ale nie uznali Chrystusa. Dobrze znali pisma. To pewnego rodzaju uczoność w piśmie. To uczeni pisma tamtego czasu i uczeni pisma tego czasu, nie słuchający głosu Ducha Świętego i nie pragnący, aby z nich wytrysła woda żywa, aby słowo było wywyższone ponad wszystko to, co oni reprezentują. Czy pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida, z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? I ostatni werset: Powstał więc z powodu nich rozłam między Ludem. Czy dzisiaj nie jest czas rozłamów z powodu tego, że ktoś dobrze zna Pismo? 44 tysiące rodzajów chrześcijaństwa jest. 44 tysiące, a prawda jedna. Zastanawiam się i zadaję Bogu to pytanie, nie myślę, że mam odpowiedź. Czy wszystkie 44 tysiące wywyższyły Ciebie w Słowie, Panie? Nadal to pytanie jest we mnie. Pierwsza cecha rozłamu, bo powstał pomiędzy nimi rozłam. Kto to czyni? Kiedybyśmy otwarli objawienie Jana, dziewiąty rozdział, objawieniu Jana w dziewiątym rozdziale, znany nam fragment i Słowo Boże mówi tu tak, jedenasty Werset. I miał nad sobą jako króla anioła Odchłani, którego imię brzmi Po hebrajsku Abadon Po grecku zaś imię jego brzmi Apolon, niszczyciel Abadon z hebrajskiego brzmi Zatraceniec Ten, który zatraca Jego imię brzmi Zatracam On chciał również I pokrzyżować misję Jezusa Chrystusa Cytując słowo które w tym momencie było Słowem Boga, ale było wykorzystane do złego celu. Do tego, aby Jezus nie wypełnił misji swojej na ziemi. To było bardzo perfekcyjne kuszenie, Abadon. Drugi Tesaloniczan, trzeci wers, trzeci rozdział, przepraszam. Drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział. Drugi rozdział, trzeci wers. Bez okularów to mi to trudno. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastąpi pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn czego? Zatracenia. Nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek zatracenia, inspirowany przez ducha zatracenia. I niech was nikt nie zwodzi. Widzicie, że również w Marka siódmym rozdziale Mowa jest o tym, że nas, więcej, nas najwięcej zwodzi nasze serce. Kiedy rozmawiałem z jedną osobą na temat Słowa Bożego i na temat wypełniania Słowa, to ona mi powiedziała tak, że ona tego nie ma w sercu i tego czynić nie będzie. Ja mówię, dziwię się, że powołuje się nasze serce, jak ono jest największym instrumentem naszego zwiedzenia. Po to Bóg nam dał słowo, abyśmy mogli ze serca wyrugować to wszystko. Na końcu tam jest głupota, która też jest grzechem. Jest złem, nazwana w Ewangelii Marka. Złem. W głupocie swojej powołuje się na to, co czuje, na emocje i na pragnienia serca. Nigdy nie dojdzie do tego, aby z niej wytrysły wody żywota. Bo ona spełnia, ta osoba oczywiście, pragnienia serca. To jest perfidne i bardzo delikatne zwiedzenie. Przyjrzyjmy się pewnego rodzaju drodze, którą Bóg mówi, abyśmy coś uczynili. Pierwszą cechą, którą musimy uczynić, aby znaleźć się w Jezusie Chrystusie, musimy się wyrzeknąć. Cechy wyrzeczenia naszego, bo my się możemy wielu rzeczy wyrzeknąć. Dzisiaj jest taka moda, że panuje Panują różnego rodzaju diety. Dzisiaj nawet dochodzi do tego, że ludzie wyrzekają się chleba, żeby ładnie wyglądać. Ale dzieci Boże również muszą się czegoś wyrzeknąć. Dzisiaj w wielu kościołach chrześcijańskich słychać tylko dieta. Najlepszą dietą to jest to, abyśmy nie czynili swojej woli, ale abyśmy czynili wolę Bożą. Amen? To jest najlepsza dieta. Bo wszystko, co Bóg stworzył jest dobre co się pożywa z błogosławieństwem i z modlitwą. Wszystko. To, co Bóg dał nam do jedzenia. Moi kochani, Drugi Koryntian, czwarty rozdział i będziemy czytać o pewnych cechach wybrania i cechach tych, które charakteryzują prawdziwe wyrzeczenie. Drugi Koryntian, czwarty rozdział i będziemy czytać od pierwszego do czwartego wersetu. Dlatego Mając tą służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. A więc widzimy, że jeśli będziemy się wyrzekać czegoś, to nie możemy upadać na duchu, bo nas duch bardzo szybko co upada. Mój ojciec zawsze mówił, ty to tak jak, jak słomiany ogień. Zapalisz się do czegoś i za chwilę troszeczkę ci nie wychodzi i już upadniesz. Ale Słowo Boże mówi, abyśmy nie upadali na duchu. A dlaczego? Bo Bóg czasami zwleka z odpowiedzią i patrzy, co my robimy ze Słowem, czy Go miłujemy. Jest wiele odpowiedzi w Słowie Bożym, które pozwalają nam nie upadać na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzkie, wstydliwe, ukrywając i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych, w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Widzimy, jaka jest recepta wyrzeknięcia się? Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Bardzo często ludzie ukrywają, co? Grzech. Nie ukrywamy grzechu, ale go wyznajemy. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Ja was nie sądzę, ale słowo, które prosiłem, będzie was sądzić. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. To, co uwidzi światłość i kiedy grzech uwidzi światłość, to nie jest ukrywany, ale my się czasami, nawet gdy jesteśmy chrześcijanami, wstydzimy grzechu, ale on powinien wyjść na światłość, aby Duch Święty mógł pracować i aby z nas wytrysły wody żywe. Wiele ludzi robi ten błąd i wyznaje grzechy w myślach one nie są przebaczone moi bracia i siostry Biblia mówi, kto wyzna, prawda? temu się przebacza nawet kiedy jesteśmy w pokoju wieczorem i kiedy reflektujemy swój dzień to wyznaję grzechy wstydliwe i obracam się, czy ktoś nie słucha ale ja je mam wyznać ja mam przed Bogiem powiedzieć Panie, przepraszam Cię za moją porządliwość jakakolwiek by ona była oczu i Bóg to słyszy i wtedy Bóg przebacza ale widzicie, że tu Biblia mówi, że my tego nie ukrywamy wielu chrześcijan łapie się na tym że nie chce wyznać tego i myśli, że pomyśląc o tym jest to wyznane to nie ta zasada to nie ta zasada i powierzamy się również sumieniu wszystkich ludzi a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną w których Bóg świata tego zaślepił umysł niewierzących aby nie jaśniało światło Ewangelii o chwale Chrystusa który jest obrazem Boga chwała Chrystusa w naszym życiu ona jest obrazem Boga cała nauka na ten temat oświetle, o tym, że kładziemy Chrystusa wyżej, a my kiedy mamy słabości to obawiamy się i mówimy tak lepiej nic nie mówić, bo nam wytkną nasze błędy i to robią ale Bóg wie, czy myśmy Wyznali ten grzech, czy nie A jeśliśmy wyznali, to znajemy pokoju Amen Wiecie, że to jest prosta zasada To jest prosta zasada, których wielu z nas Nie znając Nie czyni Wywyższenie Boga Piąty werset Nie ukrywanie niczego Co jest wstydliwe Ale później Wywyższenie Boga Piąty werset, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla, dla Jezusa. Mamy wywyższyć Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Co nam to, co nam to da? Abram. Abram imię oznacza, jest ojcem wiary, Jednym z ojców wiary, bo Noe też w Hebrajczykach Jest nazwany ojcem wiary, abyśmy pamiętali Tak wszyscy mówią o Abramie Ale Noe też jest ojcem wiary Abraham, co to imię oznacza? Ojciec jest wywyższony Jedno z znaczeń tego imienia To ojciec jest wywyższony No nie chcę wam mówić o Abrahamie Ale Abraham co zrobił? Wywyższył swojego ojca W niebiesie Przez co? Przez posłuszeństwo. Ojciec jest wywyższony. Zobaczmy teraz i przyjrzyjmy się, jakie efekty było tego, że Abram i nawet to imię skazujące na to, że wywyższa ojca w niebieszych, na pewno i swojego ojca fizycznego też, bo to wiązało się z błogosławieństwem. To dzisiaj tylko młodzieńcy i panny są tak odważne, że mówią, a stary wapniak. Zupełnie inaczej było, jak ja byłem młody. Gdybym tak nawet pomyślał, już bym może tutaj dzisiaj nie stał. Moi kochani, osiemnasty rozdział, siedemnasty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, siedemnasty rozdział od pierwszego do czwartego wersetu. A gdy Abram miał 99 lat ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, Jam jest Bóg wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię cię bowiem.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 Ale na to nie chcę zwracać uwagi. Chcę zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz w Abrahamie, w tym, który jest ojcem wiary. Dlaczego Bóg mu błogosławił? To jest ciekawe. Też miał pewne upadki, też miał pewne grzechy, bo nie ma ani jednego. Ale dlaczego mu Bóg objawiał się i mu błogosławił? Bo Abraham strzegł drogi Pana. Amen? aż do tego momentu kiedy musiał zabić swego syna tak daleko strzegł drogi Pana dlatego Bóg mu mógł błogosławić czy mówię prawdę otwórzmy 18 rozdział tej samej księgi i zobaczmy co na ten temat słowo Boże mówi w 19 wersecie i tutaj jest troszeczkę na zasadzie zrozumienia tego co słowo Boże tutaj mówi Wybrałem go bowiem Aby nakazał synom swoim I domowi swemu po sobie strzec Strzeccego Drogi Pana Wybrałem go po to Aby nakazał swojemu domowi W jaki sposób? Bo był dla nich dobrym wzorem I synom po nim Strzec czego? Drogi Pana Ale zobaczmy jakie konsekwencje Są tego Jeśli będziemy strzegli Drogi Pana Abym zachował, zachowali sprawiedliwość i prawo tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co mu powiedział. A więc widzimy, że jeśli szczerzemy drogi Pana, zachowujemy co? Prawo i sprawiedliwość. Tak, aby teraz Bóg mógł nam co? Błogosławić w tym wszystkim, co nam obiecał. Czy my widzimy to? To jest zależność. Jeśli my będziemy strzegli, drogi Pana, będziemy żyli w sprawiedliwości Bożej, wtedy Pan może wypełniać w stosunku do nas to, co nam obiecał. Nie wszystko, tylko to, co w stosunku do mnie obiecał. Prosicie, a nie otrzymujecie, bo zamierzacie to, co? Służyć na złe zamiary. Ale to, co mi Bóg osobiście obiecał, nie wszystko, nie zdarzyło mi się, żeby kogoś wzbudzić z martwych, może mi tego Bóg nie obiecał. Ale nie powołuję się na to, że to tu jest napisane, bo może mi z tego słowa Bóg tego nie obiecał. Czy wy mnie rozumiecie? Wszystko to, co mi obiecał w słowie, a On wie najlepiej, co mi obiecał, żeby pozwoliło to zachować się w Nim. Amen? Niezłe pragnienia mojego serca. I wtedy, kiedy ja będę szczegół, drogi Pana, będę żył w sprawiedliwości Bożej, to Pan może wypełnić wszystko to, co w stosunku do mojej osoby, co obiecał. Amen? Prawda? Prosta zasada. I to będzie wtedy skutecznie. Następną zasadą jest to, że będziemy skuteczni. Nie będziemy tylko Mówcami. Niech będziemy działali psychosomatycznie, jestem weterynarzem, więc mogę Wam trochę na ten temat powiedzieć, ale po co? Przygotować emocje człowieka, zadziałać emocjonalnie i jest po prostu tak zwany rzekomy cud. To jest psychosomatyka, działa do, działa do trzech tygodni. Tak to działa. To się filmuje i to się sprzedaje, ale to na dłuższy czas nie działa. Tak to jest, ale skuteczność. Pierwszy ty Saloniczan, kiedy byśmy otwarli, Macie Pawle, mów kiedy mam przestać. Pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział, jedenasty, trzynasty werset. Wszak wiecie, że każdy z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Aby przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jako jest prawdziwe i jako Słowo Boże, które też w was wierzących, co? Skutecznie działa. Cała tajemnica. Na początku to już mówiłem. Abyśmy Jego Słowo przyjęli nie jako ludzkie, ale jako Słowo Boże. I wtedy ono skutecznie w nas Działa! Może nam Bóg błogosławić. To nie, bo to jest tylko kontekst historyczny, to nie, bo to jest kontekst kulturowy, nakrycia głowy nie, bo to już jest niemodne, to nie, przyjmujemy Słowo Boże jako całe Boże? To jak może ono skutecznie we mnie działać? To jest niemożliwe, jeśli my Słowo Boże przyjmujemy w całości, chociaż go w całości nie wykonujemy. No nie myślcie, że ja tak. że ja tak myślę, ale. Jeśli je w sercu przyjmujemy jako całość To wtedy ono przez Ducha Świętego I tak jak brat tu się jeden modlił I przez łaskę Bożą Bo to byśmy musieli kolejne parę godzin mówić Co łaska czyni To ona, ta łaska Boża Pomimo to, że my się potykamy Pomimo to, że Bóg czasami krzyknie Powstań z martwych, a zajaśnieje Tobie na nowo Wyprostuj swoje kolana To wtedy skutecznie łaska Boża działa ale my musimy w sercu, w swoim umyśle przez odnowienie go przyjąć jako całość Słowo Boże. Że ono jest całe i wtedy dopiero w nas skutecznie działa. Czy my pojmujemy? A diabeł chciał, aby ono nieskutecznie działało i mówi tak, to tak, to nie, to to, to to. Wtedy nie działa skutecznie. I tu nie chodzi o wypełnienie słowa, tylko o przyjęcie go przez odnowienie umysłu jako całe Słowo Boże, bo nie powiem wam nic ciekawego. Każda księga naszego Słowa Bożego została napisana w czasie historycznym i w kontekście kulturowym. I nie możemy ani jednego kontekstu kulturowego odrzucić, ani jednego czasu historycznego. Dlatego tak to Bóg skonstruował. Ono było żywe i skuteczne, aby w nas działało. I każdy kontekst kulturowy i każda, każdy czas historyczny jest istotny. Bo tak to Bóg zapisał. Amen. I tak mamy to przyjmować, moi kochani, aby ono skutecznie działało w nas. Jakub, kolejne imię. I tu będę mówił o tym Bożku, który może być w nas. Jakub, jeden ze synonimów, jego imienia to, on oczywiście był złodziejem, ale zajmujący czyjeś miejsce. Jakub zajmujący czyjeś miejsce zajął miejsce Ezawa? Dlaczego mówię o Jakubie? Bo my bardzo często zamieniamy się z Bogiem. Zajmujemy w swoim sercu Jego miejsce. Amen? Jesteśmy takimi Jakubami. O Jakubie bym mógł wiele mówić, ale przeczytamy tylko jeden fragment z pierwszej Mojżeszowej, 32 drugi rozdział. Zajmujący czyjeś miejsce, Jakub. Ciekawa postać. 26 do 29 wersetu. I rzekł: Później, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Po wszystkich doznaniach Jakuba to już jest, kiedy wędrował i mówi: Nie puszczę cię, panie, choć jestem taki, który zajął inne miejsce, ale chcę, abyś mi co? Pobogosławił. To dzisiaj brat mówił. Jakub pragnął Boga. Amen? Jakub pomimo to, że miał złe cechy, ale pragnął Boga. Mówi, Panie, nie puszczę Cię, póki mi nie pobogosławisz. I to jest pierwsza cecha tego, który chce, aby wody żywe z niego wytrysnęły. Amen? I znamy tą zasadę, kiedy nam Bóg może błogosławić? Kiedy chodzimy drogą prawa, Sprawiedliwości I przestrzegamy Jego przykazań Amen Wtedy Bóg może nam błogosławić To są zasady Boże I dalej Kiedy byśmy czytali Wtedy rzekł do Niego Jakie jest imię Twoje? Odpowiedział Jakub Wtedy rzekł Nie będziesz już się nazywał Jakub Lecz Izrael Bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi I zwyciężyłeś Boga Zwyciężył starego Jakuba Siebie Amen Zwyciężył siebie. Co oznacza Izrael? Możny u Boga. Nie u świata. Przecież miał wiele stad. Układał to sobie, jak szedł do Ezawa. prawda? Wzbogacił się u Labana. Ale uznał to za śmiecie. Jeszcze chciał, aby Bóg mu pobogosławił. Zostawmy wszystko, co mamy w tym świecie i złapmy się tak jak Jakub. Panie, Pobłogosław nam, a Bóg da nam nowe imię Jakie? Możny u Boga Może nie będziemy się nazywać Izrael Ale jest coś, o czym powiem na koniec Jest coś, o czym powiem na koniec Jakiemu imieniu służymy? Musielibyśmy się zapytać samych siebie Swojemu albo temu, o którym mówi Słowo Boże Jakiemu imieniu służymy? Ewangelia Mateusza 13 rozdział 36-43 wers Wtedy rozpuścił ludzi poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego i mówili wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli a on odpowiadając rzekł ten który sieje dobre nasienie to syn człowieczy rola zaś to świat a dobre nasienie to synowi królestwa Konkol zaś to synowie złego a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żyńcy zaś to aniołowie. Jako wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jako słońce. W Królestwie Ojca swego Kto ma uszy, niechaj słucha Jest taki czas, że Konkord musi rość razem z nami Musi się to przetlatać. Też mógłbym wiele na ten temat Powiedzieć, ale abyśmy się Znaleźli tymi, którzy są nazwani przez Ojca sprawiedliwi Abyśmy kiedyś w przyszłości Co? zajaśnieli w Królestwie Bożym I kto ma uszy Do słuchania, jak mówi Słowo Boże Niechaj słucha Mamy jedno imię teraz, przy okazji wywyższyć. Tylko nie będę otwierał, ale w dziejach apostolskich w czwartym rozdziale, dziesiąty, trzynasty wers mówi A nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A imię to? Jezus. Amen. Powiem wam na koniec jedną rzecz. Henryk, nazywam się Henryk. Czy wiecie, co to imię oznacza? Pan domo. Starogalilejskiego to Pan domu obfitego. Jest mi trudno, aby ten dom mój zajął Jezus Chrystus. Ale również mam nadzieję i zapieram się samego siebie, aby to się stało, czym dzisiaj na koniec chce nas wszystkich ubogosławić z objawienia Jana z drugiego rozdziału. I w objawieniu w drugim rozdziale, w szesnastym werset i siedemnasty. Upamiętajcie się więc, a jeżeli nie przyjdę do Ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypiszę nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymał. Życzę nam wszystkim tego nowego imienia. I kiedy Duch Święty będzie w nas Pracę wykonywał, bo każdy z nas ma inną rolę bo Przez Ducha Świętego będziemy znali to kiedyś, to imię Bo Duch Święty trudzi się nad nami, abyśmy wywyższyli przez Słowo Jezusa Chrystusa I tak nam wszystkim życzę tego błogosławieństwa, amen Powstańmy kochani do modlitwy, dużo tutaj wierszy, dużo miejsc Słowa Bożego Pochylmy nasze serca przede wszystkim przed Bogiem i módlmy się, aby też Duch Święty pomógł nam wziąć z tego słowa to, co dzisiaj każdy z nas potrzebuje. Panie, ja dziękuję Tobie za tą zachętę, aby szukać Ciebie, aby pragnąć Ciebie, aby żyć dla Ciebie, chodzić Twoją drogą, aby nasza wiara nie była tylko wiarą na ustach, ale prawdziwie była wiarą, która jest czynna w działaniu. Czynna w naszej miłości do Ciebie, w naszym posłuszeństwie Tobie, w poddaniu się Tobie i pełnieniu Twoich przykazań. I tak jak tutaj dzisiaj rozważaliśmy, wiemy, że ta zdolność nie jest z nas samych, że nasze ciało pożąda przeciwko duchowi. I potrzebujemy tej pomocy i zwycięstwa Twego ducha w nas. Potrzebujemy Twojej łaski, która by skutecznie w nas wszystkich działała, aby te porządliwości ciała, aby tą... Pychę, krnąbrność, upór naszego serca złamać, przezwyciężyć, abyśmy my faktycznie zmniejszali się, umierali, zapierali się samych siebie, abyś Ty w nas panował, aby Twoje królestwo mogło się ziszczać w nas, prawdziwie wywyższając Ciebie jako naszego Pana, jako naszego Króla, jako zwycięzcę nad mocą grzechu, nad mocą szatana nad mocą tego świata, która próbuje nas wtłoczyć w swoją modłę. Panie, pragniemy doświadczać większej i pełniejszej mierze Twojego zwycięstwa, Twojego panowania w nas, abyśmy mogli być ludem błogosławionym przez Ciebie i być błogosławieństwem dla ludzi wokół nas. Oto prosimy, oto to Cię błagamy, kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.